jestem krzyszmen i prowadzę podcast wakacyjny. Jedyny polski podcast, który jest stworzony, żeby nadawać go tylko i wyłącznie w wakacje. ja mam debilny ton teraz zostawiony? Dobra, walić. Walić, walić, walić. Jestem Krzyszman i powróciłem z niemałych wakacji. Wakacji niemałych, ponieważ nie było mnie dwa tygodnie. Dwa tygodnie, nawet więcej niż dwa tygodnie. Albo nie, dwa tygodnie, równe dwa tygodnie mi nie było. Tam, tam, tam. Niestety nie było mnie dwa tygodnia, się przesunęło no. No, no, no nie fajnie było, bo nie było internetu, dzięki takiej firmy internetowej Chilo, dzięki tej firmie nie miałem internetu, no i do dupy było, do dupy było, bo nie miałem internetu. A powtarzam się i to jest głupie, No ta chociaż chociaż nie, nie wiem czy to było tak głupie, bo w końcu sobie odpoczy odpocząłem od tego internetu, Może chciałem powiedzieć odpoczynąłem, no Staczam się, znaczy nie, dawno nie byłem, znaczy dawno nie podcastowałem, nagrałem kilka odcinków live, ale są one do dupy i do dupy jest też jakość w nich Więc raczej się nie, one nie ukażą Dobrze O czym dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie o dupie marynie Właściwie Przecież nie będzie, a może hmm. Może, może nie Może jednak nie Powiem tylko tak w 31 pierwszym odcinku znowu powiedzieli o mnie w podcastofonie i się rozpowiedzieli trochę, ale to jest bez sensu takie gadanie o tym, bo to jest normalna rzecz, mam podcast, gadają o mnie w podcastofonie, tak? No ale dla mnie to jest takie, hmm, dla mnie to jest takie fajne, bo yy, powiedzieli o mnie i mnie jednocześnie nie zgnoili. No i to jest właśnie bardzo fajne, o, ktoś do mnie napisał na GG, Max, mój kolega ze szkoły. Cześć Max, co tam u ciebie? Pewnie napisał, yy, ty grasz hordą, aha, bo mam opis jeszcze z tego, że byłem hordą w Sormind. Hmm, Jak to? Jak się pisze, aha? No jasne. O. Dobra. E, no co tak? O czym można by dzisiaj było mówić? Ale cicho mnie słychać, cicho mnie słychać, nie? Dzisiaj mnie słychać niż było mnie słychać wcześniej, nie? A do tego nie przesłyszeliście, To jest Marsz, czyli fajne jest Aidy. Ponieważ... Ponieważ... Tylko chciałem wam obwieścić o to jestem. Chyba już kiedyś wam robiłem takie odcinek, że obwieszczałem o to jestem. Ale że jeszcze mamy czas, jeszcze mamy czasu... Nie... Nie mało. czy nie wiem, czy tam nie mało. Do 8 minut. Jest... Minut... Ile jest minut? Jest minut 3. A jeszcze jest 5 minut. Może dokładniej opowiem hmm, może dokładniej opowiem wam o moim przyszłym podcaście. No tak sobie słuchałem kawałka w którym podcastofonu, w którym o mnie mówili. Teraz przepraszam panów z podcastofonu. Ja słuchałem tylko tego kawałka, w którym o mnie mówili, bo ja ostatnio słuchałem tylko pod, kawałków podcastofonu, w którym o mnie mówił, bo ja dawno nie słuchałem muzyki. Dawno nie słuchałem muzyki, a chętnie zagłębiłbym się teraz w dyskografię zespołu Black Sabbath. No więc chyba panowie zrozumiecie, że słuchałem Black Sabbath i, no wiecie, Black Sabbath jest ważniejszy od podcastowału chyba, nie? ja nie mówię, że, no, że jesteście jacyś źli, ale no, no Ozzy Osbourne jest lepszy jednakowoż. Chyba. No. Więc tak, powiem Wam o moim jednym z projektów, moich na przyszły, no na rok szkolny. Będzie nim, hmm, werbe by się przydały. Przepraszam za mój głos, bo jem teraz cukierka. Nim dwa łakocie i witaminy. Nadziewane cukierki pomarańczowe i cytrynowe wzbogacone witaminami. No, hmm. a przykleił mi się do zęba. Dobra, nie, nie będę was tajemniczał w to co tam mi się w dębach dzieje Powiem wam tak, pierwszym moim podcastem to będzie mój podcast taki główny, bo co tygodniowy znaczy główny i w niej on będzie tam, o głupota o cholera, Matiko dzwoni do mnie Matiko wyjdzie na chwilę Matiko bo mu napiszę coś takiego dodaj do kontaktów, mu napiszę zaraz nagrywam podcast, chwila Może teraz nagrywam Podcast, przecinek, chwilka. Chwilka, no, Jezus chwilka. Dobra. <grywa> no to tak, ale chaotyczny odcinek. Właśnie napisali, że chaotyczny jest ten odcinek, no to trudno, trudno, ha znaczy w podcastowaniu nie napisali. O Boże, o Boże, o Boże. Podcastowanie powiedzieli, że to jest chaotyczny podcast. O. tak. Yy, więc tak. <grywa> yy... Moim pierwszym, moim najważniejszym, może najczęstszym wydawanym podcastem, bo podcastem to będzie co tydzień w okolicach piątku, on będzie mniej więcej, będzie podcast Jaskinia Głupoty. Czemu taka nazwa? Czemu taka nazwa? Taka nazwa, bo sobie tak szukam, poglądałem sobie nazwę odcinek odcinków Jaskinia Głupoty. To ja tak, nie ja myślę, tak powinien się nazywać ten podcast. Te przecież ja robię następny podcast, to mogę go nazwać Jaskinia Głupoty. No i ten, tamten podcast będzie się nazywał Jaskinia Głupoty. Dobrze. I będzie tak w okolicach piątku, co tydzień, rozpoczynając od 1 września. No Jeszcze będzie drugi podcast traktujący o rzeczach bardziej poważnych, czy nie, nie bardziej poważnych, nie wiem, bo będzie to o gitarach, ale on będzie co dwa tygodnie, czemu to Wam powiem przy innej okazji, ale teraz chciałbym Was zaprosić na ostatni odcinek wakacyjnego podcastu, który odbędzie się na live, je na TV slash krzyszman, takie Z s z, nie, krzyszman, o, Z s z man slash No, wiecie o co chodzi. No. No i będzie on z udziałem publiczności na live'ie i on się odbędzie 21. Nie, 31 sierpnia. Tak? 31 sierpnia o godzinie 20.00 20.00 mogą być malutkie opóźnienia, ale to opóźnienia się zdarzają przecież każdemu. A ja się już z wami żegnam, od jutra będzie kolej będą normalnie codziennie, codziennie już będą, bo tak 10 ostatnich odcinków musi być, czy 10, czy tam 9, nie wiem. Aż muszę zobaczyć na kalendarz. Czy kliknij w kalendarz i się pokaż, objaw mi się kalendarzu. Nie chcesz? Sobota 21 to jeszcze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 dni do końca, ach, 10 dni do końca, jeszcze proszę, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, no to nie, Ej, no to, Dobra, pomyliło się się dobra to, ja to, z się już ale chaotyczny odcinek no to, no podcast najchaotyczniejszy odcinek. Nie wiem, może najchaotyczniejszy odcinek polskiego podcastu. Może nie. Nie wiem, ale się z wami żegnam. Cześć!